Jest sobota, 7 czerwca 2025 roku. Słuchacie właśnie 554 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami solowy pielęgniarz, lekarz, logistyk i były podcaster Szymon szymasz Witam serdecznie. Piękny grudzień mamy w czerwcu tego roku, nieprawdaż? I nie mam na myśli wcale pogody, bo pogoda, no, jaka w Polsce jest, jakie mamy lato, to każdy wie, no, ale przynajmniej śniegu nie ma. Chodzi o to, że ten podcast leci jako zaległy odcinek z 7 czerwca tego roku, ale tak naprawdę mamy już październik. I tytuł, i właśnie to zdanie o pięknym grudniu nawiązuje oczywiście do naszego konglomeratowego żartu, czy też no, do przytyków kolegów, koleżanek, dotyczących mojej niskiej aktywności podcastowej w grudniu. Rzeczywiście. Często tak bywa, że w grudniu mam wiele planów, ale nie mogę jakoś znaleźć czasu i siły na nagrywanie. Najpierw staram się domknąć tam sprawy zawodowe, poddawać różnego rodzaju testy, wypracowania, etc. przed świętami, zadać coś na święta, no a potem przychodzą te święta, całe to mambo jumbo związane właśnie z organizacją, gotowaniem, sprzątaniem, etc zaraz potem jest po świętach, no i okazuje się, że w grudniu y, poza Nekro to praktycznie niczego nie nagrywam. Wytknął mi to też któregoś y, razu Misty, z którym w sumie przez lata nagrywałem tylko jeden podcast rocznie <gry> i to akurat w grudniu, no i potem zrobił się z tego inside joke, no bo my też na koniec grudnia podliczamy statystyki, no i właśnie wychodzi, że ja tam gdzieś y, na etapie października, listopada mam całkiem niezłe staty, a potem w grudniu to wszystko gdzieś zamiera. Teraz zaś kryzys przyszedł nie w grudniu, a w czerwcu I jakoś doszło do tego nagle, a ja nie miałem pojęcia ile to może potrwać, To też nie pisałem za wiele na ten temat w mediach społecznościowych, w ogóle chyba nic nie pisałem, po prostu gdzieś tam zniknąłem, zapadłem się pod ziemię i też niektórym znajomym nawet nie mówiłem co i jak, no bo sprawa była rozwojowa i no tam z kilkoma osobami pisałem na bieżąco, nie wiem, z naszej ekipy, na przykład z Żerem, ale część osób, no to tak się dowiedziała o wszystkim też po fakcie. I dzisiaj też tutaj, jeżeli Was interesuje, co się wydarzyło, no to wyjaśnię właśnie, jak do tego doszło. To będzie taka meta-audycja, raczej tylko dla fanów takich podcastów. Jeżeli ktoś lubi metę, taki ekshibicjonizm podcastowy, to pewnie będzie zadowolony, ale to najlepiej, jeżeli posłuchają tego ludzie, którzy słuchają mnie od lat i trochę też o mnie wiedzą. Reszta może sobie raczej ten odcinek odpuścić spokojnie, odpalić dowolny, inny. Mamy ich całkiem sporo, no bo już 500 tych nawiedzonych podcastów poleciało. Możecie odpowiedzieć odcinek wcześniejszy, późniejszy, bez znaczenia Tak lojalnie ostrzegam, tak, że jeżeli chcecie posłuchać o tekście kultury No to to nie jest dobry podcast Tak będzie raczej o chorobach, ranach, widmie śmierci, zaginionych, wypisach, zagubionych pacjentach i tego typu rzeczach Takie same przyjemne tematy Ale skoro już to nagrywam, to zapewne dzień po premierze tej audycji Chyba, że poleci jakoś nie wiem, przed Radiem SK i Necropolitanem, to wtedy potem na no, mnie jakoś w niedzielę, w poniedziałek, polecą też kolejne odcinki, już skupione na tekstach kultury. Te pierwsze na filmach. E, wiem, no bo już tam je przygotowałem wstępnie. E, więc jeżeli to jest to, tak? Właśnie popkultura to jest to, czego szukacie w narodzonym podcaście, no to wyłączcie ten odcinek. Życzę miłego dnia, dobrej nocy i słyszymy się w innym podcaście. Jeżeli jednak mimo wszystko chcecie dowiedzieć się, dlaczego Nekro umarło na trzy miesiące, albo sam was do tego odcinka odesłałem, no to już tłumaczę. I tym samym też tak symbolicznie zerwę plaster, tak domknę ten średnio przyjemny rozdział, by móc ruszyć dalej. No to wszystko zaczęło się bardzo niewinnie. Jak to w horrorze, nie no. Wiecie, czerwiec. Nagrywałem audycję na ostatnią chwilę, tak z tygodnia na tydzień, dopiero w piątek lub sobotę, i to właściwie już od, nie wiem, od miesiąca dwóch w maju, tak było, w kwietniu pewnie też, a może i wcześniej. Nie mogłem jakoś w tym roku wypracować żadnego zapasu, żadnego archiwum na zapas. Nekro rodziło się zawsze pod koniec tygodnia i w sobotę trafiało na bloga. Jakoś to tam sobie funkcjonowało, było trochę stresujące tydzień w tydzień, no ale nie przejmowałem się tym jakoś szczególnie mocno, zwłaszcza pod koniec maja, bo pomyślałem sobie, no zaraz czerwiec, tak zbliżają się wakacje i wtedy popracuję nad jakimś drobnym zapasem, nad kilkoma awaryjnymi audycjami które będzie można potem opublikować w dowolnym momencie i tym samym zapewnić sobie trochę luzu w razie czego, więc nie ma czym się przejmować. No niestety, na początku czerwca odbyła się sesja egzaminacyjna w Instytucie GTEGO, w którym nauczam i egzaminuję i okazało się, że ja jestem przydzielony do komisji weekendowych. Przez dwa tygodnie z rzędu prowadziłem egzaminy ustne i pisemne w soboty. Startowały z samego rana, a ja musiałem przyjechać wcześniej, żeby go złożyć, sprzęt, przeliczyć kopię, tak sprawdzić, czy płyta z ćwiczeniem rozumienia ze słuchu działa i tak dalej, i tak dalej. No i te egzaminy kończyły się jakoś po 15, 16, ale trzeba było na ogół jeszcze potem wypełnić jakąś, jakąś dokumentację, jakieś papiery, godzinkę Potrzebowałem, by wrócić do domu, coś zjeść, odpocząć. Po tych ustnych zawsze mam mózg z waty i w związku z tym w pierwszy piątek czerwca zamiast nagle, jak to zwykle, cisnąć research i nagrywać podcast na ostatnią chwilę, postanowiłem po prostu wyspać się przed ciężką sobotą w pracy. A po tych egzaminach w sobotę padłem na twarz i potem miałem, wiecie, tydzień normalnej pracy, w którym to tygodniu musiałem dodatkowo sprawdzić te egzaminy. I w kolejną sobotę powtórka z rozrywki, tylko na wyższym poziomie, więc potem to sprawdzanie wymagało jeszcze więcej czasu. Ale nadal się tym nie przejmowałem, no bo żyłem myślą, że kurczę, no domykam semestr, W sumie nie mam żadnych zaległości w pracy. W sesji uniwersyteckiej mam kilka egzaminów, ale grupy, te moje grupy są raczej dobrze przygotowane, więc wszyscy powinni zdać. Nie ma się czym przejmować, za moment odetchnę. Tak, te dwa tygodnie trzy będą cięższe, a potem odetchnę nadgonię te ewentualne zaległości. W końcu co to? Dwie audycje, tak do nadrobienia, co za problem. No i ostatniego dnia mojej pracy, dosłownie, ostatniego dnia moich zajęć stacjonarnych, wszystko się posypało. Dosłownie po tych ostatnich zajęciach, które kończyłem o 19.30, ludzie tam jeszcze zostali z pytaniami, siedziałem na uczelni jakoś prawie że do 21.00, wróciłem około 10.00 do domu, no i potem w środku nocy musiałem jechać z mamą do szpitala. Okazało się, że ma bolesny rumień na nodze. Nie wiedziałem za bardzo co z tym zrobić, tak? Posprawdzałem w sieci co mogłem, próbowałem jakoś zbić gorączkę czy coś, no ale nie za bardzo to wychodziło, to zadzwoniłem pod 112 w celu do pytania, co powinniśmy zrobić w tej sytuacji. Pani na infolinii powiedziała po prostu, że wysyła karetkę i tyle. <śmiech> Zero rozmowy, tak? Wysyłam... Y ekipę, proszę czekać. Panowie z karetki przybyli i powiedzieli, że nic tu po nich, no bo to musi obejrzeć chirurg w szpitalu, ale że nie ma stanu zagrożenia życia, no to oni nas nie zabiorą. No dobrze, no to spagowaliśmy rzeczy, wzięliśmy taksówkę i jedziemy do szpitala. SOR był pusty, co mnie bardzo ucieszyło, ale mimo to i tak czekaliśmy ponad 4 godziny i tak w Boże Ciało 4.30 moją mamę przyjęto na oddział, a ja wróciłem do siebie. I potem praktycznie codziennie jeździłem do pracy na egzaminy, a po nich do szpitala albo na odwrót. Tak najpierw do szpitala, a potem na uczelnię, na jakieś zebrania, szkolenia, etc. I po kilku dniach okazało się, że ten rumień to róża, paciorkowce, bakterie się pomnożyły, dostały się do krwiobiegu i zakażenie zagraża życiu mojej mamy, sepsa. To jest słowo klucz. Przez blisko dwa tygodnie słyszałem codziennie, że albo lekarze amputują jej nogę, albo umrze, bo leki nie działają, a że moja mama od wielu lat nie jest w pełni samodzielna, ma niską samoocenę, różne inne problemy zdrowotne, no to ta amputacja brzmiała chyba jak jeszcze gorszy wyrok niż po prostu śmierć, bo brzmiała jak śmierć o opóźnionym zapłonie i jeszcze poprzedzona ciężką depresją. Na szczęście po drodze mamie zmieniono lekarza, zmieniono też leki i w końcu udało się zwalczyć te bakterie i tak w drugim tygodniu lipca Mama wróciła do domu. Problem polegał na tym, że wróciła w takim stanie, iż była całkowicie przygłota do łóżka. Nie wstawała ani do stołu, ani do toalety, oddychała, czy raczej dyszała jak silnik z ze starego dowcipu i psychicznie też była w kiepskim stanie. A do tego dochodziły rany. Rany po drenach, rany po no, oczyszczaniu tych miejsc, gdzie ta sepsa, te bakterie się rozwijały. I wiecie, ja oglądam horrory od wielu lat. Reaguję mocno na wszelkiego rodzaju jumpscares i sceny nagłych okaleczeń, ale jednocześnie wiele już w tym kinomaniackim życiu widziałem i takie statyczne obrazki niekoniecznie mnie niby ruszają. A mimo to przy pierwszej domowej zmianie opatrunków u mojej mamy totalnie mnie zatkało. W ogóle nie byłem na to przygotowany. Był to widok jak z charakteryzatorni na planie martwego zła i ja tutaj celowo właśnie przerównuje to do martwego zła i nie ma w tym ani odrobiny przesady. I ostatni raz tak głębokie rany to widziałem, nie wiem, na kom, gdy ta strona jeszcze istniała, ale ja to ja, nie? W sensie ja mogę gdzieś tam się nie znać, może trochę przesadzam czy coś. Mnie zatkało, ale no nie chciałem się odzywać, żeby gdzieś tam nie nakręcać mamy tak, jakoś tak psychicznie. Za to pani pielęgniarka, która była przy tym, no ona nie ugryzła się w język, tylko wyleciała z tekstami typu, o matko i co co to w ogóle jest? tak Oni tak panią wypisali do domu? Ktoś to w ogóle oglądał przed wypisem? Przecież z taką nogą to powinna pani leżeć w szpitalu. Chryste, strasznie to wygląda. Nie, naprawdę, moim zdaniem to ta noga nadaje się na oddział, pod stałą opiekę lekarza, tak, pod stałą kontrolę. No, dramatycznie to wygląda. Nie no, naprawdę, no to się patrzeć nie da. I tak dalej, i tak dalej. I teraz mogę się już z tego śmiać, tak? No bo trochę wody upłynęło, a sytuacja była, jakby nie patrzeć, absurdalna. No ale te trzy miesiące temu na żywo nie było mi zbyt wesoło. I te początki ogólnie były trudne. Zwłaszcza, że w ramach domowego szpitala nagle musiałem ogarnąć masę różnych rzeczy, którymi się wcześniej nie zajmowałem. Dawkowanie 20 różnych lekarstw, tak, tabletek, zastrzyków, inhalacji, całą masę różnych wizyt lekarskich, transportów medycznych, które te wizyty umożliwią, i tak dalej. I moje życie trochę tak wyglądało, że wiecie, pobudka z rana, mierzenie ciśnienia, mierzenie cukru, jakaś tam szybka kawa, wizyta pielęgniarki środowiskowej, śniadanie, wydanie porcji leków, inhalacje, zastrzyk, suplementy, nagojenie się tych ran, żywność medyczna, obiad, kolejna porcja leków i może wtedy chwila wytchnienia, by popracować troszkę yy, lub zrobić coś dla siebie. Tylko te poranki przedpołudnia były tak stresujące, że o 15 zaliczałem jakiś totalny zjazd. Kiedyś byłem rannym ptaszkiem, na etapie gdzieś tam gimnazjum, liceum, potem trochę mi przeszło, bo zacząłem zarywać nocki, no i w ostatnich latach też raczej jestem taką sową, co siedzi po nocach, a z rana no wstaje jak musi tylko. No i tutaj musiałem wstawać i autentycznie, jak normalnie mogę pracować o 10, 11 północy, pierwszej, drugiej e, czy dłużej, jeżeli nie muszę wstać następnego dnia. Tak tutaj, no ja już po 15 e, byłem trupem, tak o 20 <grym> ledwo funkcjonowałem. Szczęście w nieszczęściu, że to wszystko działo się już w lipcu, a więc w czasie, kiedy mogłem ograniczyć inne obowiązki, e, olałem nagrywanie, pracę naukową, ograniczyłem pracę zarobkową do jakiegoś absolutnego minimum. Niestety cały ten okres mocno utrudniało to, że na każdym kroku po prostu świat, system, NFZ rzucały mi kłody pod nogi. Tak trafiłem na całą masę absurdalnych sytuacji i też na całą masę, nie wiem, głupich czy wrednych ludzi. I w tym miejscu może zaznaczę, że mimo, że zaraz mi się może trochę ulać, to ja uważam, że nie można bać się szpitali, lekarzy, przychodni i tak dalej. Nie powinno się też wrzucać wszystkich do jednego worka, więc ja zaraz tutaj po prostu przedstawię kilka dziwnych jednostek może, ale z tą myślą, że to nie jest tak, że ja uważam każdego lekarza, każdą pielęgniarkę, każdego pracownika pogotowia ratunkowego za jakiegoś nieroba i kretyna jedno, dwa, czy nawet dziesięć negatywnych doświadczeń nie może zniechęcać do lekarza. Tak? ale jeżeli jakaś osoba czy instytucja leci w kulki, no to czasem trzeba nią potrząsnąć, postraszyć skargą, czy złożyć tę skargę, pozew, etc. Tyle, tak? Nie na starcie, nie na wejściu, nie od progu e, drzwi z mordą, czy coś, ale jak się nie da po dobroci, no to e, czasem nie ma innego wyjścia. Powtórzę głośno i wyraźnie, jeżeli jesteście chorzy, koniecznie korzystajcie z pomocy specjalistów. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, koniecznie dzwońcie po karetkę. Jeżeli są wskazania, żebyście trafili na jakiś oddział na jakiś czas do szpitala, no to idźcie na ten oddział do szpitala, badajcie się, etc. Operacje to jest temat bardziej skomplikowany, no to tutaj już podejmijcie tę decyzję indywidualnie, ale no przynajmniej wysłuchajcie tak argumentacji lekarzy. Wiele problemów też tych, o których ja zaraz będę mówił, to są problemy systemowe i po prostu trudno jest je rozwiązać na poczekaniu. Inne to zaś czynnik ludzki i to też trudno rozwiązać, bo w każdym zawodzie można znaleźć złych czy głupich ludzi i no nie można przestać chodzić do szkoły, bo jeden nauczyciel jest kretynem. Tak? Nie przestaniecie robić zakupów, bo raz was kasjerka oszukała i nie wydała reszty, a innym razem inna kasjerka czy kasjer nie wiem był opryskliwy czy coś. I tak samo jest z leczeniem. Można się zniechęcić, łatwo mam wrażenie, po tym, co przeżyłem, ale no nie wolno, tak? W sensie nie można się poddać i powiedzieć trudno, to, to już nic nie robię, tak? Tak. I też zaznaczę może, że mimo sporej ilości naprawdę porąbanych sytuacji, ja nadal mam dużo szacunku do lekarzy, pielęgniarzy, salowych, całej reszty personelu szpitali, transportów medycznych, karetek, etc., bo to jest trudna, nieprzyjemna praca, a ci ludzie no jednak ją wykonują. tak? Mimo też różnych przeciwieństw losu czy problemów systemowych, więc należy im się szacunek jako grupie społecznej. Jednostką to już różnie z tym bywa. Trzeba oceniać indywidualnie. No i właśnie, w trakcie tej czteromiesięcznej w sumie przygody trafiłem na wiele ścian. Już w trakcie pierwszej wizyty w szpitalu na oddziale, pierwszej, absolutnie pierwszej, tam gdzie leżała moja mama, powiedziano mi, gdy zapytałem właśnie, w którym pokoju przebywa, że wcale tam nie ma takiej pacjentki. Nie ma, po prostu, tak źle pan trafił. No, Nie byłem tam wcześniej, bo pożegnaliśmy się na sorze, nie wjeżdżałem na oddział w nocy, ale no w tym szpitalu są dwa różne oddziały chirurgiczne na dwóch różnych piętrach, więc skoro pielęgniarka na tym pierwszym, na dyżurce powiedziała mi, że mojej mamy tam nie ma, na tym oddziale A powiedzmy, no to poszedłem na oddział B. Tam usłyszałem, że mojej mamy również tam nie ma <laughs> i że musi być na A, ewentualnie jeszcze na C może być. No to idę na oddział C, no bo na A już byłem, a tam również mi mówią, że mojej mamy nie ma. No i uznałem, że już tego biegania po schodach i po piętrach szpitala trochę za wiele i proszę, by ktoś sprawdził w systemie tak, gdzie leży moja mama. Pani na dyżurce mówi mi, że to trzeba e, iść zapytać na sorze? ze <grywa> to jest dziewięć piątek niżej. E, no i ja mówię, że no ale chwila, to co mam dziewięć piątek w tej i we w tej latać, a oni mi powiedzą, że jednak tutaj czy coś. E, no i koleżanka tam jakaś wychliła się z pokoju i powiedziała, że przecież można tam zadzwonić. Ta powiedziała, że nie zna numeru, ta druga jej podała, no i zadzwoniliśmy. No i niespodzianka, okazało się, że moja mama leży na oddziale A, czyli już za pierwszym razem podano mi złą informację. No więc wracam tam i pielęgniarka, która mnie spławiła, pyta, czy udało mi się znaleźć mamę. Ja mówię, że tak. Jest tutaj na oddziale. Ona mówi, że niemożliwe. A ja mówię, że SOR twierdzi, że jest tutaj. Ona wchodzi na dyżurkę, no bo ja pytałem, tak, na takiej tej dyżurce na korytarzu, tej jakiej małej recepcji, to biurko takie na korytarzu. No i pani daje kilka kochów do pomieszczenia dyżurnego i niespodzianka. Znalazła nazwisko mojej mamy na liście, no i powiedziała mi, gdzie leży. Potem wciskała mi kit, że no to takie nieporozumienie drobne, nie? bo ona jest z dziennej zmiany, mamy przywieźli w nocy, więc ona nie wiedziała, co i jak? No i sobie myślę, skoro nie wiedziała, no to powinno sprawdzić, tak? A nie w ciemno mi mówić po prostu, że, że nie. I kropka, tak? Z pełnym przekonaniem. A druga rzecz, no przecież robię jakiś obchód, nie? Trzecia rzecz, skoro siedzi na dyżurce, no to chyba i obowiązkiem jest po prostu ogarniać tak proste rzeczy, a nie po prostu wciskać kit. I wiecie, ja sobie pobiegałem po schodach i nic wielkiego się nie stało. I jest tutaj wiele sytuacji, które jakoś tam ogarnąłem. Tutaj, no, spaliłem trochę kalorii, można się z tego nawet pośmiać. Ale gdybym był starszą osobą, nie? No to już pewnie na tym drugim oddziale bym się pod i po prostu wrócił do domu. Jakby mi kazali potem dziewięć pięter dygać nawet windą. A ta winda czasami działała, czasami nie działała. Kiedyś czekałem 10 minut, nie przyjechała, no to poszedłem po prostu schodami też. Taka sytuacja po prostu nie powinna mieć miejsca. Babce się nie chciało dwóch kroków zrobić, a ja musiałem przejść kilka piętek w tej i we w te, tak? No dramat. A to był sam początek. Kilka dni później moja mama została przeniesiona na korytarz. Była w najpierw, no bo choroba zakaźna i tak dalej, no ale izolatkę akurat malowano. Odświeżano, malowano, no i mamy przeniesiono na korytarz. Wtedy się jeszcze kapkę poruszała, mogła tę nogę gdzieś tam spuścić z łóżka, przejść kilka kroków do toalety i miała opatrunek. I ten opatrunek przecieka. Ciekła limfa z pęcherzy na zawandażowanej stopie i te płyny kapały na podłogę. Przychodzę do mamy. W odwiedziny jestem tam, nie wiem, no, kilkanaście minut i nagle podchodzi pani z personelu i pyta, a co to tak mokro? Mama mówi, no, że opatrunek przecieka, tak, i że zgłaszała to godzinę temu, no, ale nikt nie przyszedł. Pani troszkę zaskoczona, no, ale widzi, że no rzeczywiście tak jest. Mówi, że ktoś to musi posprzątać i odchodzi. Potem przychodzi inna pani z personelu i pyta, czy moja mama ma astmę. Ja w ogóle, wiecie, zastanawiam, co się dzieje, mówię, no, że nie ma. Ona, no, a czemu tak ciężko oddycha? Ja mówię, że ma P.O.H.P i że mówiła mi, że nie dajecie jej państwo leków na POHP. Pani mówi, że ona w sumie nie obsługuje akurat tego pokoju. <śmiech> ona zapytała tak zwyczności, moja mama podlega komuś innemu, więc ona nic nie wie w sumie, ale przekaże to. W sumie myślę świetnie, nie? No dobra. jakoś nie chciałem sobie pójść do domu i tam dalej siedziałem, zacząłem robić problemy też w związku z tymi lekami, nie? No to w międzyczasie ktoś przyszedł zmienić opatrunek, mam je wytrzeć tę limfę z podłogi korytarza i jakiś czas później przechodzi jeszcze inna pani i pyta mnie, Jakich to leków rzekomo nie dają? No to ja pytam, jakie dają z tej listy, którą ja zostawiłem na sorze. No bo tego pierwszego dnia na izbie przyjęć, gdy lekarz potwierdził przyjęcie na oddział, to ja mu przekazałem listę leków, którą akurat miałem wydrukowaną i zapytałem, czy ja mam je przywieźć, czy też zostaną przydzielone przez szpital, tak wydane z jakiejś rezerwy szpitalnej, czy coś, na no lekarz powiedział, że absolutnie mam niczego nie przywozić, jeżeli mama ma jakieś leki, to mam je zabrać do domu i że szpital w oparciu o tę listę sam da wszystkie te, które będzie mogła brać. No i tłumacza to też babeczce, a ona mi mówi, że żadnej listy nie mają. <grym> a ona o tym nic nie wie w sumie, muszę pogadać z lekarzem mojej mamy lub z dyżurnym. Było już po 15. Lekarza głównego nie było. Poszedłem do dyżurnego. Zgłosiłem to wszystko. Zrobiło się zamieszanie. Jeden lekarz gdzieś tam poszedł. Druga pani gdzieś tam do mnie przyszła do, wypytywać znowu o to samo. Powtarzam to samo tam ileś razy. Potem znowu przyszła pielęgniarka i tak mówią, że tej listy nie ma. No to ja powtarzam, że przecież była na sorze. No to co, zgubili ją? Kurczę, w końcu ktoś pobiegł na ten SOR. Lista się znalazła. Przychodzi dyżurna lekarka znowu i mówi, że no wszystko mają i od jutra mama będzie do dostawać leki. Przyjęli ją w czwartek, to był bodajże poniedziałek, no od wtorku już będzie dostawać leki. Ech. Nie wiem czemu nie mogli ich dać jakoś, przynajmniej części, tak od razu tego dnia, no ale dobra, trudno. Mówię, ważne, że ją mają, tę listę, tak i już wszystko będzie w porządku. No to przyjeżdżam następnego dnia, jest wtorek, pytam mamy o te leki. Ona mówi, że w sumie nic nie dostała, ani inhalacji, ani tych swoich tabletek, zero. No to ja idę do pielęgniarek, potem do lekarzy, yy, to znowu tam informacja krąży, że ja się dopytuję, w końcu ktoś przychodzi i mówi mi, że uwaga, <głynie> ogólnie to tych swoich leków mama teraz nie potrzebuje, teraz ważniejsze są te na tę nogę, tych innych nie dostanie, ale no coraz gorzej oddycha, więc powinna przyjmować inhalację. Tylko szpital ich nie zapewni jednak, bo nawet ich nie mają u siebie e, tak na, e, pff, nie wiem, na magazynie, więc jeżeli mama ma je to ja je muszę przywieźć z domu. I to nie jest tak, że wiecie, czy ktoś do mnie zadzwonił czy coś, tylko gdybym nie przyszedł, to mi się nawet o tym nie dowiedział. Nie, gdybym znowu nie zaczął pytać, to bym nawet tego nie usłyszał. Przypomnę, lekarz na sorze czytał tę listę, mówił, że mam niczego nie przywozić e, i że wszystko po prostu będzie załatwione przez szpital. <laughs> A tutaj psikus. No dobra, no przywiozłem tę inhalację następnego dnia, nie? Stan mojej mamy w międzyczasie się pogarszał, dość mocno, Bodajże dzień później ona już praktycznie nie chodziła i ja zauważyłem, że zginął jej złoty medalik. Porządkowałem jej rzeczy w szafce, znalazłem w szufladzie złoty wisiorek, który nosiła na szyi, ale tylko wisiorek. Brakowało w nim zapięcia i medalika. Medalika, czyli takiej wiecie, złotej bozi, jaką dostaje się na przykład na pierwszą komunię. No i jak już moja mała była przykuta do łóżka, no to poszedłem do dyżurki zgłosić to, że ten medalik no, był i się zmył, tak, że zginął, ale tak bez żadnych pretensji, tylko na zasadzie, no trochę to dziwne, ale nie, może wypadł, gdy mamy wieziono na badanie, czy na jakiś zabieg, no jak się znajdzie, no to żebyście Państwo wiedzieli, że to jest jej. No i usłyszałem od razu z wyrzutem, że nie ma takiej opcji, żeby ktoś dotykał tutaj z personelu biżuterii pacjenta, tak? Nikt tego nie widział, nikt tego nie dotykał, bo gdyby ktoś to widział, no to wszystkie cenne przedmioty pacjentów są zamykane w depozycie. Jest specjalny depozyt, no i przecież nikt by tego nie wsadził do szuflady, nie? Więc mama pewnie w ogóle tego medalika nie miała. Ja mówię, że miała, to akurat wiem, po prostu, no bo Pamiętam tak, jak sam ją odwiedzałem i jak ją tam zostawiłem. No, a druga rzecz, no to jak jest cały czas w szufladzie, tak? Więc medalik też gdzieś musiał być. No to słyszę, że może mama w złości zagwała i wyrzuciła. No i przez tam Yy, ona rzeczywiście cierpiała przez moment na zaburzenia świadomości. Traciła kontakt z rzeczywistością, była troszkę jak pijana, naćpana i tak dalej. No i dopóki nie powiedzieli mi, że to od tego zatrucia krwiobiegu bakteriami, no to ja myślałem, że może dostała jakieś silne leki, nie? że dostała morfinę i coś tam innego i może na skutek tego po prostu zachowuje się trochę inaczej. No ale oni mówią, nie, to wszystko jest od zakażenia, podobno w tym stanie bywała agresywna. Nie wiem, przy mnie nie, no ale to możliwe, tak, jeżeli coś ją strasznie bolało w sensie da noga i nie kontaktowała przy tym. Nie wiedziała, gdzie się znajduje, co się dzieje. No to już nie mogło być. No ale po weekendzie była po prostu potwornie osłabiona. Odzyskała świadomość, wiedziała, gdzie jest, co się wokół nie dzieje i tak dalej. Kontaktowała. No i pani mi teraz mówi, że sama sobie zerwała ten łańcuszek. Trochę mnie zatkało, no bo... Nawet jeśnio, to niby dokąd miałaby go wyrzucić? Czemu miałaby schować potem łańcuszek do szuflady i jak miałaby to zrobić? Gdyby w nerwach go po prostu zerwała, to by go rzuciła gdzieś może czy coś, albo by spadł na ziemię. Eee, no nie wstaje z łóżka w ogóle, tak? Jest przypięta do kroplówek, cewnika, etc. No ale pomyślałem sobie, nieważne, tak szkoda zachodu. Po prostu może się znajdzie, jak się znajdzie, to wyjdziemy ze szpitala, kupimy nowy przy czym mama mi powiedziała potem, że pamięta, że w sumie go zdejmowali tak, do badania, że mówili, że musi właśnie zdjąć wszystkie tam elementy biżuterii, etc. i powiedział, że ma ten medalik i to no i potem, jak jakiś czas później jedna pielęgniarka mnie zapytała, czy ten medalik się znalazł, powiedziałem, że nie, ale że mama właśnie pamięta, że w sumie to jego zdejmowali przed zabiegiem ktoś z personelu w sensie, no to pani powiedziała, że to sprawdzi no i ja tam siedziałem na ogół, jak już przyjeżdżałem to na godzinę, dwie, trzy przynajmniej. I jakiś czas później znowu ktoś do mnie przychodzi i przekazuje, że no w sumie rzeczywiście jednak ktoś z personelu pamięta, że mama miała ten łańcuszek z medalikiem, ale no został zdjęty i wrzucony do szuflady w całości. W sensie wszystko powinno być w szufladzie. <grym> Przypomnę, że jakąś godzinę wcześniej mi mówili, że nikt tak nie robi, nie, że wszystko idzie do depozytu, więc niemożliwe, żeby ktokolwiek z personelu tego dotykał. No, i y, też y, bym znalazł go potem w takim stanie. No, to nie wiem, moja mama musiałaby zdjęty przez personel łańcuszek zabrać z szuflady, rozerwać, wyrzucić zamknięcie medalik, a potem wisiorek schować z powrotem, nie? Leżała w izolatce znowu y, z pozamykanymi oknami. Y, no, i wiecie, to by gdzieś leżało wokół łóżka. No, to się w ogóle nie kleiło, ale uznałem, że nie wiem, może zdjęli to rzeczywiście jakoś po drodze, czy już na sali operacyjnej, może to zamknięcie pękło, przyzdejmują może zahaczyło koszulę nocną, spadło gdzieś po drodze, czy na tej sali, czy na korytarzu. Trudno, no, zgubiło się i tyle. Tylko następnego dnia nikt tematu nie poruszał, ale dwa dni później medalik się magicznie znalazł. Bywałem w tym szpitalu tak często, że ludzie już mnie tam kojarzyli i któraś z pani nagle daje mi znać, że medalik się odnalazł. No to ja pytam odrochowo, ale to odrochowo, nie w sensie, nie że złośliwie czy coś, gdzie się znalazł, ale mówią, że nie wiedzą. Nie wiedzą. Poszedłem do mamy, ona nic nie wie, w szafce też niczego nie ma, no to ja wracam. Znowu do dyżurki, a tam mi mówią, że no jest, teraz jest w depozycie e, i ktoś mi go potem odniesie. No i rzeczywiście ktoś mi go potem odniósł, zabezpieczony w folii, teraz oznaczony tam nazwiskiem, peselem czy czymś, e, folika taka wiecie, tym strzywaczem czy czymś zabezpieczona. No i znowu pytam jak się znalazł, ale nikt nic nie wie. I sorry, ale jak na początku ja naprawdę zakładałem, że on po prostu gdzieś wypadł i się zgubił. Nie? I po prostu jakby go znaleźli, no to miło by było, gdyby go oddali. Tak na tym etapie to dla mnie już jest, to wszystko, co się działo, to jest dowód, że ktoś go jednak po prostu ukradł. Tak? Widział, że moja mama ledwo kontaktuje, w sumie nie wiadomo, czy przeżyje te kolejne kilka dni, więc ktoś go zwinął, ale że syn drążył temat, no to pewnie poszedł mail, czy kartka została zostawiona. Że jak się nie znajdzie, no to cały oddział może mieć problemy, i nagle magicznie zguba się odnalazła. No, dramat. Naprawdę no rozwalili mnie tą ciągłą zmianą narracji, tak, tymi różnymi pzdrami, kitem, którymi wciskali. Ja tutaj jeszcze dodam, że na Sorze lekarz przyjmujący moją mamę na oddział. Powiedział mi, że mam zabrać klucze, pieniądze i wszystkie cenne przedmioty, bo w szpitalach rzeczy lubią ginąć. Tak mi powiedział, nie? ale była czwarta trzydzieści w Boże Ciało I ja myślałem, że to po pierwsze chyba trochę jednak na wyrost no ale najwidoczniej nie, a po drugie myślałem, że chodzi o to, że inny pacjent może coś ukraść, że po prostu no personel nie może pilnować szafek, tak? I jak inny pacjent podejdzie i komuś ktoś śpi, czy jest pod wpływem leków, czy jest na zabiegu, coś zabierze, no to, że nie da się z tym nic zrobić, nie? No ale chyba jednak nie pacjenci są problemem. I znowu, i ja od razu może podkreślę, że to nie jest tak, że w tym szpitalu pracują sami złodzieje, ale wystarczy jedna taka osoba, nie jedna osoba na oddział, piętro, czy nawet cały budynek i człowiek traci zaufanie do całej instytucji. To jest straszne, ale kurczę, no skoro ktoś tam może ukraść choremu złoty medalik z szafki, tak? czy z szyi, czy coś tam, no to jak można oddać życie i zdrowie w ręce takiego zespołu, co nie? Można mieć taką myśl. No oczywiście, że można, no bo co na piernik do wiatraka, tak wręcz trzeba, no ale e, takie karaluchy, które rzeczywiście odwalają takie rzeczy w takich miejscach o to powinno się tępić. Kurczę, chory ma się martwić, czy przestrzega zaleceń lekarza, a nie, czy mu pielęgniarz telefonu nie ukradnie. I dodatkowo, e, tak to jest jedna sprawa, ale dodatkowo jedna pani doktor miała tam ewidentnie jakiś problem e, ze mną e, i w ogóle z pracą chyba jakoś niezbyt chętnie tam przychodziła do pracy, już od tej nocnej wizyty na Sorze. Miała ze mną jakąś kosę i ja nie rozumiem o co chodzi. Ta wizyta na Sorze kończyła się, tak jak mówiłem, po czwartej w nocy. I wtedy przyszła pani doktor, moja mama odpływała ze zmęczenia, bo jeszcze była po... Znaczy po pierwsze, no to ona śpi normalnie o dziesiątej. Tak? A teraz była czwarta nad ranem. Ten ból ją wykańczał. Jeszcze była po kilku polopirynach dodatkowych. Też wzięła jakąś zabójczą dawkę. Więc gdy pani doktor przyszła ją przepytać, no to ona nie do końca... Moja mama już była ledwo przytomna i nie zawsze odpowiadała precyzyjnie. No i ona leżała na leżance. A ja siedziałem trochę dalej na tych takich siedzeniach, jak z poczekalni, jak z lotniska z rzeczami, z laską, z ubraniami i tak dalej. No i pani ją przepytuje, jak moja mama nie mogła odpowiedzieć, no to w którymś momencie ja się włączyłem i odpowiedziałem tak tam precyzyjnie co i jak. No i lekarka spojrzała na mnie <gadł> z pogardą <gadł> i odwróciła się do mnie tyłkiem, tak jak wcześniej stała bokiem, tak odwróciła się tyłkiem, na zasadzie z panem niego zmawiam, ale nawet nic mi nie powiedziała, nie tylko, no ja nie wiem co tam zaszło. No, i potem już na oddziale, akurat na nią nie trafiałem, informacji udzielał mi pewien lekarz. Taki sensowny facet, grzeczny, profesjonalny. Jak przychodziłem, właśnie zapytać, jak się sprawy mają, no to on wychodził z pokoju lekarskiego, oferował, abyśmy gdzieś odeszli, kawałek usiedli na spokojnie. Z dala od ludzi wszystko mi tłumaczył, tak pytał, czy mam pytania. Jak miałem, no to odpowiadał na nie. Potem ja dziękowałem za informację, żegnaliśmy się tyle. No i Jednego dnia mama mi powiedziała, że jakiś lekarz pytał, czy będę w szpitalu i prosiłbym do niego podszedł, jeżeli będę. Tak, No to ja od razu założyłem, że to ten, z którym już kilka razy rozmawiałem i poszedłem do pokoju dyżurnego zgłosić się. Tak, Tam mi powiedziano, że on gdzieś wyszedł, ale jak przyjdzie, no to dadzą mu znać, że jestem i podejdzie. Siedziałem tam za dwie godziny znowu, no ale musiałem potem jechać do pracy, więc tylko poszedłem jeszcze raz do pokoju lekarskiego. Nadal go nie było, to powiedziałem, że ja wychodzę, więc nie, przyjdę jutro. No i następnego dnia byłem w szpitalu po pracy, trochę później. Powiedziano mi, że lekarz jest na miejscu, ale przeprowadza jakiś zabieg, no i może wróci. Znowu poczekałem ze dwie godziny, poszedłem do pokoju lekarskiego, a pracownicy mi mówią, że facet po zabiegu poszedł do domu. Akurat skończył zmianę i poszedł do domu. No spoko, rozumiem, tak? ma pod sobą pewnie wielu innych pacjentów, skończył pracę, no to logiczne, że poszedł do domu, nie ma problemu, no ale mówię, że w takim razie, no to jak z nim nie mogę pogadać, to może ktoś inny mi udzieli informacji o stanie zdrowia mojej mamy. No i ja to mówiłem z korytarza, nie, tak yy, z tą osobą, która otworzyła mi ten pokój lekarski wtedy, yy, stojąc w drzwiach yy, właśnie pytam i nagle słyszę głos tej wrotnej baby z tego. <laughs> Ja mogłabym udzielić, ale przecież pan nie chciał ze mną rozmawiać. No i mnie totalnie zatkało, nie? To nawet nie chodzi o to, że byłem zły czy coś, ja byłem zaskoczony, nie wiem, jedno wielkie WTF w głowie, wybrał tam jakiś, słucham w ogóle, że co? A ona, że no przecież pan rozmawiać z doktorem ksińskim, a nie ze mną. I wiecie, ona to mówi przy świadkach, nie? W sensie przez cały pokój przy kolegach, koleżankach tam gdzieś podnosząc się od biurka i dopiero się pojawiła gdzieś powiedzmy w tym horyzoncie, w tej części pokoju, którą widziałem. No i tłumaczę, że co, ale co ma piernik do wiatraka w ogóle, tak? Tamten pan chciał ze mną rozmawiać, no to go szukałem, a teraz chcę uzyskać informację o stanie zdrowia mojej mamy, albo mi jej ktoś udzieli, albo nie i tyle. No w ogóle o czym my rozmawiamy, nie? No to babka łaskawie podeszła do drzwi i nie ma żadnego, wiesz, proszę na bok, usiądźmy czy coś, tylko stanęła w tych drzwiach i przy wszystkich powiedziała mi coś na zasadzie Stary antybiotyk nie zadziałał, kolejny też nie, ten nowy też nie działa, a pacjentka jeszcze nie chce trzymać nogi w górze. Jak nie będzie trzymać nogi w górze, to jej ją utniemy. Kurtyna, drop, mig, oklaski, nie? Eee, no jak słyszycie, kobieta to się nadaje do szpitala, ale raczej na oddział zamknięty na leczenie tak to sobie może mówić, kurczę, do koleżanki na ploteczkach przy obiedzie, a ta to wypaliła do mnie przy świadkach, nie? Ja po prostu no, byłem totalnie zszokowany, nie? No, ale nie chciałem zaogniać sytuacji, no bo kobieta wydawała się niezbyt e, zrównoważona być, ale tylko zwróciłem uwagę, że tego dnia akurat e, mama nie miała podnóżka pod nogą, no bo normalnie i podkładali takiej. Nie wiem, z czego to jest. No, t, t, t, t, taki walec czy coś, takie coś pod nogę, żeby właśnie ta noga była w powietrzu w górze. I przez większość czasu to leżało na łóżku, taka podpórka, a tego dnia jej nie było i leżała na parapecie tam metr dalej. No i lekarka mówi, no, że pewnie pacjentka sobie ją zdjęła a ja takie hola hola chwila tak, w sensie jak zdjęła, jak leży właśnie pod cewnikiem, pod kroplówkami, pod tlenem, nie rusza się z łóżka, nie może się podnieść, nie chodzi ledwo oddycha i jak miała niby zdjąć to sobie z łóżka i przełożyć na parapet, jak nie, w sensie, no niech mi pani wyjaśni, no jak, jak no i babka, że nie wiem, no może ktoś jednak to na chwilę zdjął, ja mówię nie na chwilę, no bo ja tu siedzę dwie godziny, tak i jak przyjeżdżałem, to było zdjęte, nie wiem o której godzinie, no i nadal jest zdjęte no ale stwierdziłem, że wiecie, no, to, to w ogóle nie ma sensu. Baba jest jakaś biedna i po prostu złośliwa i jeszcze nie ma jakiegoś instytutu samozachowawczego. Krew mnie zalała, po prostu... Podziękowałem, wszedłem do domu. Na moje szczęście w międzyczasie mam jeszcze lekarza prowadzącego, a i odnalazł się ten drugi pan, z którym normalnie rozmawiałem, więc już nie musiałem utrzymywać kontaktu z tą wredną babą. Ale no powiem wam, że przez to doświadczenie, przez te rozmowy z nią i też ten medalik, no to ja potem nagrywałem absolutnie wszystkie rozmowy w szpitalu. Ja chodziłem z dyktafonem od pokoju do pokoju, na wszelki wypadek, no bo już nikomu nie ufałem. Po prostu już byłem tak negatywnie nastawiony że się bałem, że właśnie ktoś zaraz coś odwali, nie zacznie, nie wiem ta mama zacznie mi grozić, czy coś i by nie było tak pesymistycznie no to z drugiej strony powiem, że nowa lekarka była totalnym przeciwieństwem tej pierwszej 120% profesjonalizmu, uprzejma konkretna, też prosiła zawsze na stronę gdy miała udzielić informacji o postępach w leczeniu, wprost mówiła o ryzykach i tym co idzie źle, ale bez żadnych wyrzutów, dziwnych uwag, przytyków, a gdy coś szło dobrze, no to też o tym wspominała i podkreślała, także to to i to idzie w dobrym kierunku. No i właśnie nie było z nią żadnych problemów, tak? I nie wiem, jak była zajęta, to mówiła, że przepraszam, tak, proszę tam za pół godziny podejść czy coś, czy ja przyjdę i jak mówiła, że przyjdzie, to przychodziła. Zero jakichkolwiek problemów. Potem jako że ona prowadziła też to leczenie po wypisie, te kontrole, etc., to nie było żadnego problemu z żadnymi receptami, z wyjaśnieniem jakichś tam procesów. O wszystkim mówiła wprost, a jak czegoś nie wiedziała, to mówiła wprost, także ja nie wiem, ale to można tu czy tu zapytać, to czy tamto. Naprawdę złota kobieta i też raz na przykład doszło do dość przykrej sytuacji na oddziale, na terenie oddziału, tak nie było związane z nami. I może oszczędzę wam szczegółów, ale no, wprowadzono tam pacjenta w takim dość makabrycznym stanie i zdrowotnie, i higienicznie. No taki horror cielesny na pełnej. No i pielęgniarki jak to zobaczyły, to zaczęły krzyczeć, panikować, o Jezus Maryjować, tam się zrobiło właśnie straszne zamieszanie. A ja akurat wtedy chciałem przejść, o coś tam dopytać na dyżurce, bo moja mam leżał na samym końcu tego oddziału no i chciałem przejść, no i ta pani powiedziała tylko, że jak nie muszę w tym momencie, to żebym może poczekał. E, poprosiła tylko o sprzęt, e, tam te pielęgniarki, potem bez mruknięcia okiem, bez stęknięcia w ogóle, bez jakiejkolwiek negatywnej energii zajęła się sprawą. E, no i... Ach mnie na samą myśl skręca, bo po prostu ten zapach i, i te inne reakcje to, to znowu była jak horroru, a babka po prostu, wiecie, ogarnęła sprawę i potem właśnie ja przeszedłem, potem jeszcze chwilę pogadaliśmy i, i, i tyle, tak 100%, 120-200% profesjonalizmu, więc można, tak? I takich ludzi też się spotyka. No, i w końcu, tak jak powiedziałem, moja mama wyszła ze szpitala. No, ale miała już dwa dni później wrócić do przychodni, do poradni na tę kontrolę kontrolę rany i opatrunku. No, i jako już była przykuta do łóżka, no, to trzeba było załatwić transport medyczny. Transport medyczny y, też działa według określonego systemu, tam musiałem ogarnąć jak to działa, kto wypisuje dokumenty, tak komu je trzeba potem przekazać, co musi być postępowane, bla bla bla. No nieważne. Ważne jest to, że transport medyczny ma gdzieś godzinę wizyty. Oni nie jadą na godzinę wizyty, ich interesują godziny przyjęć i wpadają jak mogą albo jak chcą, no bo czasami są rzeczywiście mają zapchany terminarz i tak się wciskają po prostu, żeby zdążyć, a innym razem piją kawkę, a potem sobie jadą. Ten przynajmniej nasz z przychodni tak działa, no ale nieważne. Taka praca, no taka specyfika pracy mogą, no to tak robią. W każdym razie musiałem, załatwiając pierwszy transport medyczny, w poniedziałek moja mama chyba wyszła ze szpitala, ja dostałem jakoś dokumenty późno, we wtorek od rana poszedłem to załatwiać, załatwiłem skierowanie i potem skontaktowałem się z transportem i musiałem zadzwonić do przychodni czy nawet tego pierwszego dnia załatwiłem transport, ale we wtorek musiałem zadzwonić do przychodni, dopytać o te godziny przyjęć, żeby w środę transport mógł się w nie gdzieś tam wcisnąć. No i dzwonię, objaśniam pani sprawę na rejestracji i nagle pani pyta, a czy dobrze zrozumiałem dane pacjentki i twierdzi pan, że była leczona u nas w szpitalu? A może pan podać konkretnie, tak dokładnie adres szpitala? I wiecie, zdębiałem. <głos> w sensie, czemu babka mnie pyta o adres szpitala? Co, co to w ogóle za pytanie? Nie? Komu to jest do czegokolwiek potrzebne? Jaki adres? O co chodzi? No i taki trochę zirytowany no bo samo to ogarnianie znowu było stresujące, nie? Pytam właśnie, że, znaczy nie pytam, tylko mówię, że jeździłem do tego szpitala praktycznie codziennie przez ostatnie kilka tygodni, więc naprawdę nie rozumiem, co się teraz dzieje, tak? co jest grane. Tak? I pani mi wyjaśnia, że ona nie widzi mojej mamy w bazie danych tak? i pomyślała, że może pomyliłem szpitale, że powinienem zadzwonić gdzie indziej. Ona mówi, że nie ma takiej pacjentki, nie było takiej pacjentki. To wiecie, z jednej strony zdębiałem jeszcze bardziej, Mano man, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, no przynajmniej już nie jestem ofiarą gaslightingu, tak? Wyjaśniło się. No i mówię, że no na pewno mieli taką pacjentkę. Mam przed sobą przed oczami wypis ze szpitala z wczorajszą datą właśnie, więc może niech pani sprawdzi jeszcze raz, czy inaczej jakoś, nie wiem, gdzie indziej, czy coś. No i po kilku minutach mama w bazie się jednak odnalazła. I znowu niby to nie jest jakiś wielki problem, tak? No tam chwilę dłużej pogadaliśmy, poczekałem i wszystko udało się wyjaśnić, ale no udało się to wyjaśnić tylko dlatego, że się nie poddałem, nie? Tylko ciągnąłem wątek i zapytałem w ogóle właśnie, what the fuck, co to za pytanie? Tak, o co pani chodzi, tak? Ja się mogę założyć, że masa starszych osób no by się poddała, tak? Uznałaby, że pomyliła numer czy coś, czy może rzeczywiście pomyliła ten szpital. Moja mama na 90% by się po prostu rozłączyła. Aha, dziękuję, po sprawie i tyle. Przecież ta babka od razu powinna powiedzieć po prostu, że Chwila, jest problem techniczny, tak. E, to ja, niech pan powtórzy jeszcze raz to, nie wiem, nazwisko przeliteruje czy coś, czy poda ten PESEL i powinna sama szukać, dopóki nie znajdzie, tak i, i, i tyle, a nie pytać mnie o adres szpitala. Innym razem e, nie pojawiła się u nas pielęgniarka umówiona na wizytę. E, nie ma telefonu służbowego. E, pielęgniarki nie mają telefonów służbowych, no mają prywatne, ale ich nie podają z wiadomych przyczyn, no bo ludzie by, ich pewnie by je pewnie zamęczyli. No i mama zadzwoniła na rejestrację do przychodni i próbowała się czegoś dowiedzieć, no ale tam ją zbyli. No i właśnie, to to właśnie dlatego o tym mówię, nie? że moja mama jak jej mówią, że nie i to, to nie i tyle, do widzenia. Ja byłem akurat w domu, no to mówię, zadzwonię tam osobiście. Pani mi mówi, że no pielęgniarka jest na urlopie. Inna jest w pracy, ale dzisiaj nie przyjdzie, po pracy w terenie zadzwonił, mówi się na jakiś inny termin. No to ja mówię, że chyba sobie jaja robią. W sensie... Co, co to ma oznaczać? Tak, nikt nikogo nie informuje, tak, podejmują decyzje za naszymi plecami. To w takiej sytuacji, ja chcę zgłosić oficjalną skargę, no to pani się spieszyła i powiedziała, że przełączy mnie do szefowej pielęgniarek. Opowiedziałem jej co zaszło, a babka mi mówi, że pani z rejestracji nie mogła pana poinformować, że pielęgniarka dziś nie przyjdzie. Krew mnie zalała bo to już drugi gas lightning, tak? w ciągu tygodnia i znowu, wiecie, pytam, co proszę? No pani z rejestracji nie mogła panu udzielić takiej informacji. No to ja mówię, że chyba lepiej wiem, co mi ktoś powiedział kilka minut temu, a czego mi nie powiedział i że jak tak to ma dalej wyglądać, to zacznę właśnie nagrywać wszystkie rozmowy. Nie ma problemu, tak? Możemy też rozmawiać w taki sposób. No to babka się spieszyła i powiedziała, że ktoś się odezwie w ciągu godziny. I ja wtedy, nie pamiętam, czy robiłem herbatę, czy kawa, byłem w kuchni i dosłownie zdążyłem się rozłączyć, wziąć łyka z kubka i już był telefon. Minuta może minęła, może dwie. Zadzwoniła pielęgniarka i godzinę później była na miejscu. Nie? Czyli wszystko dało się rozwiązać normalnie, ale no, jakbym nie wsadził buta, to by mi drzwi przed nosem zatrzasnęli i do widzenia. W jednej przychodni chciałem znowu odebrać wyniki badań mojej mamy. Badania były zlecone przez neurologa z tej przychodni i zostały potem do niej wysłane. Nie mogłem ich odebrać w miejscu, gdzie badania były robione, no bo miały trafić bezpośrednio do przychodni. Wyniki dwóch badań. E, przyjeżdżam, pani mi wydała e, jeden wynik. Papier od jednego badania i mówi, że tego drugiego nie może mi wydać bez konsultacji z lekarzem. A wizyta u lekarza jest możliwa za cztery miesiące. <haha> e, no i tak próbuję jakoś się dogadać. Ona mówi, że nie, nie ma opcji, prawo jej zabrania wyszedłem z przychodni, wziąłem telefon do ręki zacząłem research w internecie. Skoro je prawo zabrania, to mówię, muszę poszukać przepisów. No i wpisując właśnie mniej więcej to, co mi powiedziała w Google, znalazłem artykuł na stronie rządowej gov.pl i informację, że przychodnia nie może odmówić wydania wyników badań, zasłaniając się potrzebą konsultacji z lekarzem. Czyli dosłownie znalazłem na stronie rządowej stwierdzenie, które mówi, że przychodnia nie może mi powiedzieć tego, co mi babka przed chwilą powiedziała cofnąłem się, wróciłem. Pani z rejestracji powtórzyła, że nie może mi tego wydać. No to ja pokazałem ten artykuł, który znalazłem i powiedziałem, że w takim razie proszę, żeby mi napisała na papierze, że odmawia mi wydania dokumentu i po, po wyjaśniła dlaczego. Tak, żeby podała przyczynę ten sprawną, jak to sama powiedziała. Ona, że mi tego nie wydają, do w razie jak chcę złożyć skargę. No to ona mnie wysyła do przełożonej. No i idę do przełożonej i ta znowu udaje dobrą ciocię i mówi, że no oczywiście mi to wydadzą, nie będę musiał od czterech miesięcy czekać, no ale lekarz musi to obejrzeć, ten papier, zanim mi go dadzą i zrobi to w najbliższy poniedziałek. No i dodaje, że nie muszę umawiać wizyty, po prostu lekarz to zatwierdzi i odbiorę. No i nie powiedziała tego wprost, ale mówiła o tym zatwierdzaniu, oglądaniu, etc., więc doszedłem do wniosku, że pewnie po prostu to są to badania bez opisu, że lekarz powinien je opisać i dlatego zasłaniałem się jakimiś nieistniejącymi przepisami, zanim mi to wydadzą, no ale już wiecie, nie chciałem się kłócić, chciałem to uzyskać, więc mówię, dobra, to przyjadę w poniedziałek, no ale straciłem na tę wizytę 3 godziny, bo tak akurat przychodnia po drugiej stronie miasta dosłownie. Wróciłem tam w poniedziałek po pracy. Pytam na rejestracji o wynik, a pani mówi, że nie wyda mi go, bo muszę otrzymać zgodę od lekarza. No to mówię, że miałem to po prostu odebrać przecież, tak? Ona, że nie może, że muszę wejść do lekarza. Chciałem pójść do tej przełożonej znowu, ale już nie było w pracy, no bo przyjechałem tym razem po pracy. Takie też były godziny przyjęć... Pani doktor, dobra, no jestem już na miejscu, nie? no to idę do lekarza, pytam w kolejce, kto wchodzi następny, czy mogę wejść z panem, zapytać tylko o zgodę na wydanie mi dokumentacji medycznej i, i nic więcej, tak? No mam nadzieję, że to będzie szybka akcja. No i facet się zgodził, no to wchodzę z nim, mówię, że przychodzę w sprawie wyników badań, lekarka mówi, okej, okay, to proszę podejść. Ja nie rozumiem, o co chodzi, no to podchodzę do jej biurka. Ona, nie, proszę podejść na rejestrację i odebrać. Ja na to, no ale to nie wiem, da mi pani jakąś karteczkę z pieczątką czy coś, jakieś potwierdzenie. On, A po co? Przecież mówię, że się zgadzam. No to dziękuję, łaskawa pani. Tak, wychodzę, wracam na rejestrację i mówię, że lekarz się zgodził. No to babka daje mi papiery i pyta, czy wracam z nimi do lekarza. Ja pytam, po co? Ona mnie pyta, czy lekarz nie kazał mi wrócić. Ja mówię, że nie i wychodzę. I tak straciłem kolejne trzy godziny, żeby... Łaskawa pani doktor powiedziała, proszę podejść tak, zgadzam się, i żebym mógł dostać papier, który mi się należał od samego początku i nadal przychodnia się nie przyznała, tak? że chyba o ten opis chodziło czy coś. Nie muszę tłumaczyć, że raczej nie byłem z tego powodu szczęśliwy. Innego dnia pojechaliśmy do pulmonologa. Facet pyta nas, jakie dawki jednego leku przyjmuje mama. Mówimy, że wdech z jednej kapsułki rano i wdech z jednej kapsułki wieczorem. On nas pyta, po co? Po co to państwo robicie dwa razy dziennie? No to ja mówię, że takie były zalecenia ze szpitala, bo to mi akurat mówili wprost, tak ustnie. Nawet nie, że ja to wyczytałem tam w papierkach, w wypisie, tylko powiedziano mi, że zwiększają dawkę do dwóch dziennie. No to lekarz przegląda te wypisy, bo mi nie wierzy na słowo i nagle mówi O! A tutaj to nawet cztery dawki dziennie przepisali. Dwa razy po dwie, cztery dziennie. Chwila, chwila, może to ja coś pomyliłem. Może jestem pulmonologiem, ale się nie znam. Sprawdźmy to. No i coś tam wpisuję... Na komputerze, nie wiem, czy otworzył przeglądarkę, czy jakiś program. No i tam otwiera coś, ale ulotkę i znowu do mnie tak. No, sprawdźmy, co pan tutaj widzi w zakładce dawkowanie. Mm, raz dziennie? No, jak byk raz dziennie. Nie dwa, nie cztery, a raz, więc wiem, co mówię. No i ja znowu stoję tam. Co ja mam powiedzieć nie w tej sytuacji? Pulmonolog jeszcze wyjaśnił mojej mamie, że substancja z tego leku blokuje jakieś tam receptory na 24 godziny, więc zwiększanie dawki czy częstotliwości nie ma żadnego sensu, no bo to po prostu nic nie zmieni, nic nie pomoże. Niby nie powinno też być jakoś szczególnie szkodliwe akurat w tym przypadku, no ale jest zwyczajnie bez sensu, tak? Strata czasu, pieniędzy, leku i tak dalej. No i okej. Okay. Ja już w tym momencie mam z tyłu głowy, że skoro mogli podać w szpitalu czterokrotnie większą dawkę przy jednym leku, pomylić się cztery razy, a mamy przepisane 20 różnych substancji, no to mogli się pomylić też przy innych. nie? I ktoś może pomyśleć, no dobra, no to wystarczy przeżyć ulotki. No nie, no bo przy części leków jest nawet ta adnotacja, tak? albo i przy wszystkich nawet, że dawkujemy tak i tak, chyba że lekarz zaleci inaczej. nie? No to skoro lekarz zalecił inaczej, no to ja wtedy nie wiem, czy lekarz nie wie, co robi, tak jak w przypadku na przykład tutaj tych inhalacji. Czy może jednak przy tej konkretnej chorobie takie są wskazania, tak, że ta dawka jest większa, mniejsza, czy coś? Więc no staram się nie panikować, no ale z tyłu głowy znowu się rodzą jakieś e, niefajne myśli. Innego dnia pojechaliśmy do chirurga naczyniowego, no i wręczam mu dwa wypisy ze szpitala. On mi mówi, że mam wygrzebać z tej swojej teczuszki trzeci. E, to taki żarcik był, no bo miałem teczkę z tą całą dokumentacją, nie mu podawałem, co tam chciał. Tu niech pan wygrzebie z tej swojej teczuszki jeszcze trzeci. No ja mówię, że nie mam trzeciego, jak i trzeci? Mam dwa i oba mu dałem. On mówi, no przecież musi być jeszcze trzeci, tak niech pan tam wygrzebie. No, skoro dostał pan dwa, no to musi być jeszcze trzeci. Ja mówię, że nie ma, tak? W sensie miałem dwa od początku, i to nie jest tak, że go teraz zgubiłem w tym momencie, tylko ja nigdy nie miałem trzeciego. On dalej mówi, że skoro dostałem dwa z jednego oddziału, to znaczy, że mamy przepisano na moment na inny oddział, a potem wyróciła na swój, na przykład na czas operacji. Była przeniesiona gdzie indziej, na moment ją wypisano, wpisano gdzie indziej, potem tam ją wypisano, zapisano to na ten pierwszy oddział i tyle. Ja myślałem, że mam dwa wypisy przez zmianę tego lekarza prowadzącego, a tu się okazuje, że no jednak nie. No i ta teza tego chirurga no brzmiała prawdopodobnie, no ale mówię, że no teraz tego nie wyczaruję, tak? W takim razie ten trzeci wypis może jest gdzieś w szpitalu. No facet mówi, że tak, tylko że niestety w tej sytuacji ta cała wizyta jest bez sensu, no bo na tym trzecim papierku jest opis operacji, który jest dla niego w tym momencie kluczowy i on bez tego opisu to w sumie nic nam za bardzo nie doradzi. Muszę więc pojechać do szpitala i uzyskać brakujący papier i wrócić z małą na kolejną wizytę. Kurtyna opada po raz, nie wiem, 20. Pojechałem do szpitala, mówię, że prawdopodobnie nie wydali mi jednego wypisu i usłyszałem na to, a no tak, rzeczywiście, to podejdzie pan tu i tu i dostanie pan. Kurtyna opada po raz 21. No i do tych lekarzy jeździmy transportem medycznym. I to też jest za każdym razem niesamowita przygoda, prawie za każdym razem przyjeżdża inna ekipa oficjalnie nie wolno im zabierać krewnych pacjenta, bo szpitale i przychodnie opłacają ubezpieczenie tylko dla pacjenta. Więc jeżeli wezmą kogoś jeszcze, no to oni odpowiadają pewnie cywilno-prawnie, gdyby coś się wydarzyło. No i wiadomo, no oni tam raczej chcąc, nie chcąc muszą jeździć pewnie w miarę bezpiecznie, no ale ktoś zawsze może w nich wjechać czy coś. Całkowicie to rozumiem, nie? Dlatego też każdorazowo po prostu szykuję wszystkie dokumenty i wypisuję dodatkową kartkę dla danego lekarza. I na niej wiecie, prośby o recepty, informacje o przyjmowanych lekach, jakieś pytania odnośnie leczenia, etc. No i wrzucam to w jedną teczkę i reklamówkę. Wyniki le badań, wypisy ze szpitala, listę leków, no i właśnie taką kartkę już konkretnie do tego lekarza, do którego mama w danym momencie jedzie wszystko w teczce w reklamówce by nic się drodze nie pogubiło. E, do tego tam jakaś e, nie wiem woda, książeczka, w którą jest wpisywane ciśnienie codziennie i cukier i tak dalej. Wszystko jest ładnie przygotowane. I za każdym razem <gryw> ekipa najpierw e, pytam tak czy mogę się z nimi zabrać, oni że nie. No to ja im mówię, że tu jest ta teczka, i w tej teczce mają właśnie tam zlecenie na transport medyczny na górze, pod spodem właśnie tam skierowanie do lekarza, kartkę do tego lekarza, no i żeby tam po prostu to podali i powiedzieli, że proszę o odpowiedzi na te pytania, żeby mi tam krótko długo pisał czy coś yy, odpowiedział. No i oni za każdym razem, zanim ja w ogóle to powiem, nie jestem tak na etapie, że tu jest teczka i w tej teczce jest coś, oni mówią, wie pan co, to niech pan jednak jedzie. I ja się teraz śmieję, ale to naprawdę no, absurdalne jest. Nie Za każdym mnie nie, wolno, tak, ja mówię, wiem o ubezpieczeniu, i no właśnie, nie ma takiej opcji, a potem, dobra, niech pan się zabiera. No i tak jeżdżę sobie, nie, tymi karetkami. Czasem jest miejsce dla dodatkowego pasażera wolne, pacjenta właściwie, czasami jestem skitrany gdzieś na noszach, co pewnie jest średnio bezpieczne też w gruncie rzeczy, no ale życie, a czasami jeżdżę w ogóle z przodu karetki, jeżeli są akurat trzy miejsca w kabinie. Raz przyjeżdżamy sobie od drugiej strony szpitala, do którego musieliśmy się dostać i to tak jakby od innego budynku, bo tam inna pacjentka, która też z nami jechała, miała mieć jakiś zabieg. No jeden z pracowników idzie z tą pacjentką na ten zabieg, a drugi mówi, że my też tędy wbijemy i jakimś korytarzem technicznym przejdziemy między budynkami, bo one są połączone. Mama oczywiście na wózku, no mnie to rybka nie w sumie, no mówi, że się da, no to może mieć tędy, co za różnica. No i tak idziemy takim długim, ciemnym, odrapanym korytarzem technicznym i w którymś momencie tak się rozglądam i facet pyta, czy mi się podoba. Ja mówię, że no, wygląda trochę jak z chorego, albo z tych memów o szatniach dla studentów medycyny. No i facet na to, że totalnie tak i się odpala i nagle zaczyna opowiadać jakieś historie. Na przykład mówi, że kiedyś tutaj pracował na nie jako transport, ale jako tam pielęgniarz czy coś, w tym szpitalu, no to na wysokości kostnicy zgasły wszystkie światła właśnie w tym korytarzu On akurat jechał z pacjentem, żywym pacjentem, ale zgasły wszystkie światła. On słyszał jakieś głosy, ten pacjent też słyszał głosy, to na pewno duchy zmarłych w tym szpitalu czy coś. A ja wiecie, co ja myślę, Jesus, wywołałem tak tutaj potwora wilka z lasu. No spoko. W sumie o tych transportach też mogłem opowiadać, na przykład o tym, jak w sumie przed ostatnim razem 4 godziny czekaliśmy, 4 godziny zegarowe, aż ktoś nas odwiezie do domu bo nasz transport utknął na miejscu w związku z innym pacjentem, bo on miał mieć jakąś tam też operację, a lekarza nie było, bo temu lekarzowi nagle wypadła inna operacja i miała przyjechać druga karetka nas zabrać przy okazji tam jakiejś wizyty jeszcze kogoś innego, ale no tak nie przyjeżdżała przez cztery godziny, a pojechaliśmy na ranną wizytę, ja byłem na czczo praktycznie, mamie tam coś na szybko uszykowałem rano na szczęście, jakoś tak coś mnie tchnęło no ale ona też ledwo może wysiedzieć w związku z tymi problemami, znaczeniami i tak dalej. Więc po tych czterech godzinach to jak padła do łóżka, to potem wstała następnego dnia. No i mogłabym o tym opowiadać pewnie jeszcze trochę, ale chyba wystarczy. I mi i wam wspominania tego wszystkiego. Aktualnie no, mama jest umiarkowanie samodzielna w domu ale niestety każdy lekarz podkreśla, że leki pomagają na coś tam, wydolność płuc wzrosła, żyły udało się trochę poszerzyć, przepchać, rany się dobrze goją, ale to, to, to i to w każdej chwili może się zakończyć źle. I niby dobrze, że nie owijają w bawełnę, tak? że nie kłamią, że tam no mówią pewne rzeczy wprost, ale jednak ten sposób i to kwitowanie właśnie każdej dobrej wiadomości negatywną informacją to generuje nieustanny stres i nie pozwala się cieszyć tymi dobrymi wiadomościami. Oczywiście oni mówią to mi, a nie mamie. Dopiero gdy zostajemy gdzieś tam sami w gabinecie, no to ja to słyszę, dlatego ona psychicznie sobie radzi chyba nawet lepiej ode mnie chwilowo ale ja mam momentami wszystkiego dość. We wrześniu e, już miałem fazę na chowanie się do łóżka i nie wychodzenie z niego. Nie? Gdy już miałem jakieś obowiązki z deadline'em czy coś, to momentami, nawet jak nagrywałem podcasty, e, to miałem takie momenty, że sobie myślałem, dobra, nagra, ja po chwili nie, ja nie chcę, ja mam dosyć. Tak? Żadnych odpowiedzialności, żadnych obowiązków, tak dajcie mi na moment wszyscy święty spokój, e, No, ale to odpo poczucie odpowiedzialności mnie ratowało, no bo gdyby nie ono, to bym chyba nic nie robił, chyba naprawdę by się Zagrzebał w pościeli i tyle. No ale na szczęście jakoś to przetrwałem, trochę mi też przeszło. Ostatnio wróciłem do mojej zawodowej rutyny. Zaczęły się zebrania, tak? Zaczął się semestr, zajęcia normalnie, jedne, drugie tych wizyt u lekarza też mamy trochę mniej bo wszystkich głównych specjalistów odhaczyliśmy panuje taka względna normalność bym powiedział, oczywiście podczyta lękiem, bo w każdej chwili może przyjść telefon ze złymi wiadomościami, no ale na to już nie mam wpływu, tak i w pewnym sensie też jestem z tym pogodzony więc staram się nie martwić na zapas nie martwić aktywnie dalej sobie jakoś tam egzystować i co się tyczy się Nekro no to we wrześniu jak wiecie wróciłem wróciliśmy yy, i mam nadzieję że no no to, to, nie, to nie jest tymczasowe, tylko już uda się utrzymać regularność. Chociaż teraz dalej nagrywam, tak jak wiosną, praktycznie z tygodnia na tydzień. Za każdym razem na ostatnią chwilę i jeszcze mam te zaległości z lata, które chciałbym nadrobić. Ja zawsze chcę nadrobić wszystkie zaległości. Dlatego może spróbuję zwiększyć teraz tempo i wrzucać zarówno zaległe, jak i jakieś nowe audycje. Akurat e, mam trochę poumawianych rozmów i też w październiku, znaczy nie w październiku, w sumie na Halloween dopiero, czyli tak na przełomie października listopada będzie sporo premier filmowych, które ja bym chciał zobaczyć. Jak tylko mi się uda, no to do, postaram się dotrzeć na nie do kina, więc tematów mi raczej nie braknie na takie bieżące nagrywanie, e, a te zaległe tam część już też mam jakoś tam wstępnie ogarnięte, więc może mi się uda wyrównać te zaległości, a potem popracować nad takim zapasem i wiecie, ten zapas, on nie musi być duży, nawet dwie audycje w banku podcastów w kreście cudzysłów to dużo, to wiele, bo w chwili kryzysu właśnie dwie zapasowe audycje dają trzy tygodnie względnego luzu, tak? Trzy tygodnie na nagranie nowego odcinka, no bo jeżeli mam, z tygodnia na tydzień nagrywam, o to mając dwa zapasy, jeden tydzień wolny, drugi tydzień wolny i dopiero w trzecim muszę coś nagrać, więc przez trzy tygodnie można sobie nad czymś tam dłubać. Mando wciąż nam pisze, że on to ma tyle i tyle gotowych audycji, on to ma w ogóle terminarz tak zapchany, że na przykład dzisiaj mieliśmy nagrywać czarny Telefon 2 i on pisze, że w sumie dzisiaj nie da rady i jak tego nie nagramy dziś jutro, no to, to poleci chyba dopiero w przyszłym roku, bo on ma wszystkie sloty już zajęte <grym> i tak dalej mnie denerwuje jeszcze. No. Kurczę, ja mu wciąż zazdroszczę tego. I jeszcze dziad tyle tego RSK nagrywa, a u nas odpuścił Senricu yy, wspólnie, ze mną umawia się na film od dwóch miesięcy chyba i nadal to się nie skrystalizowało, no w końcu nie wybraliśmy, ja mu tam podałem jakieś propozycje, ja mówię, wybierz coś z tego, on yy, to ty wybierz <śmiech> i tak to się kręci, nie samolub jeden. Ale z drugiej strony, żeby nie było, yy, to ja też nagrałem na przykład podcast z Karpiami jeden yy, w sierpniu i drugi z Martą z Rozmówionych, no i oba są nagrane, oba mam na dysku, ale żaden nie poleciał jeszcze. To tak, żeby nie było, że Nekro nie leci tylko przez innych. Przerwa była z mojej winy. Mando wypominam raz zasady tylko. No dobrze. To teraz wszyscy już wiedzą, w jakich okolicznościach pogrzebano nawiedzony podcast i dlaczego przez trzy miesiące żadne wódu nie pomagało i nie dało się go wskrzesić. I też dlaczego się nie odzywałem w tak? social media, no bo nie chciałem robić dramy na żywo jeszcze, wiecie, na zmęczeniu. No to się, nic mi się nie chciało, w silnych emocjach, no to też nie chciałem tam e, się jakoś wyżywać, pisać jakiś głupot, czegoś, czego bym potem może żałował. E, teraz trochę właśnie tak z lekkiego dystansu e, to jednak trochę inaczej mogę na to wszystko spojrzeć. I tak jak mówię, tym podcastem chciałbym zamknąć ten rozdział, postawić taką symboliczną kropkę, nie nad i, a na po prostu końcu zdania czy akapitu i psychicznie też odciąć się trochę od tych wydarzeń i też gdy ktoś zapyta mnie co się działo nie, w wakacje, czemu tam byłem trochę poza zasięgiem, czy podcastowo, czy życiowo po prostu, to mogę go odespać do tego nagrania w sumie. plasek został zerwany. Nie wiem, czy trochę nie przesadziłem z publicznym ekshibicjonizmem, ale IOLO, w sumie to chyba żadnych wrażliwych danych tutaj nie ma i też może zaznaczę, że nie musicie wysyłać wyrazów współczucia, nie wiem, życzeń zdrowia dla mojej mamy, czy coś w sensie możecie, jeśli chcecie, ale to nie jest nagranie pod o lajki, tak, to absolutnie nie o to chodzi, nie chcę tworzyć żadnej martyrologii, czy coś, też pewnie wśród słuchaczy są ludzie, którzy mają o wiele gorzej ode mnie w tym momencie i no mam nadzieję, że w takiej sytuacji, no to niezależnie od okoliczności, wszyscy jakoś przetrwamy i uda się jakoś właśnie pokonać ewentualne systemowe problemy złych ludzi, ale i docenić tych dobrych, profesjonalnych, wyciągających pomocną dłoń i jakoś się tam wszyscy odnajdziemy w tych naszych kolejach losu, a po wszystkim będziemy mogli może posłuchać ciekawego podcastu, na przykład o horrorze, ale niekoniecznie. I skoro o tym mowa, no to trochę się rozgadałem, a mam jeszcze jedną rzecz do nagrania, najlepiej dziś, więc będę się już żegnał. Dzięki za wysłuchanie tego nietypowego meta-podcastu. Chyba nie będę do niego wracał, bo to może nie być przyjemne. Znaczy, może z dystansu tam część tych rzeczy będzie zabawna, ale nie wiem. No, na ten moment po prostu jest, czuję się tak zmęczony po tym nagraniu. Tak myślałem, że jakoś to będzie, że na tych emocjach popłynę raz, dwa, trzy i będzie z głowy, ale jednak e, no to nadal gdzieś e, trochę ciąży. No, ale jednak mniej niż ten miesiąc, dwa, trzy temu. Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że właśnie kolejne podcasty już będą skupione na popkulturze i że też w związku z tym, że teraz zerwałem plaster, to podsumowanie roku nie będzie takie smutne, negatywne, czy coś, tylko będę mógł się skupić na innych wątkach, a to już wkrótce, nie? Za tam półtora tygodnia. Ale to za moment, na ten moment jeszcze raz dziękuję i tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.